Terá que zero, Kaquê, IQ, Naruto. Jesteś zszokowany tym widokiem? Wyjdź z ukrycia! Sasuke ucicha! Decyzja Sasuke na krawędzi! Nareszcie! Zaskoczony? <try> <try> Nie potrzebuje tego! To był jego klon. Niezły dziwak. Co z tobą, szasukę ucicha. Czemu uciekasz i się chowasz? Zaatakuj! A! A! A! A! A! Dlaczego zawsze uciekasz? Niezły wykop! Cię no, nie Moja! Mam no, ją! No! Szybko! Dwóch na jednego! Już! Bo daj nas brzydło! Co? Albo strzelajcie się co? w ból, Teraz, teraz! Obrony czekasz! Mm. O nie, i co teraz zrobimy? Huh? To... to on! E. Mm. Proszę... To ty Jest zaraz. naprawdę strasznie. Proszę, już nie chcę być sam. Nigdy więcej. Puść mnie, proszę. Nie, gara, nie możesz tego robić. Jasia Maru. mi nie uciekniesz. Nie wypuszcza cię z rąk, słyszysz? Sasuke ucicha! <try> <try> <try> To nieprawdopodobne! Jest niewiarygodnie silny! Co z tobą? Chyba się mnie nie boisz! Jeśli dojdzie do walki wręcz, nie mam szans. A jednak! Boisz się mnie! Prawda, Ucicha? Żyjesz w ciągłym strachu przede mną! Nigdy nie zapomnij, że jesteś moją ofiarą. Zaczekaj! Dlaczego ja? Czemu się na mnie uwziąłeś? Widzę to w twoich oczach. Wiesz, co to samotność. Prawdziwa samotność. Doskonale rozumiesz, że to uczucie, które powoduje niewyobrażalne cierpienie. Jak już mówiłem, mamy to samo spojrzenie że nie żądne mocy, pełne nienawiści. Jesteśmy tacy sami. Obaj chcemy zemsty na tych, którzy uczynili nas samotnymi. Uh. Mam rację, prawda? Dobra, uspokójcie się, chłopcy. Ty zapewne jesteś gar. Wydaje ci się, że umiesz czytać z oczu, ale uważaj, bo możesz się grubo pomylić. Jeśli chcesz coś jeszcze powiedzieć przed finałem, to teraz masz okazję. W naszym pojedynku nie będziemy walczyć o awans, lecz o przetrwanie. Spróbujemy się zniszczyć nawzajem. Ten z nas, który przeżyje, w pełni zrozumie sens swojego istnienia. Ty nie mówisz o egzaminie, tylko o walce na śmierć i życie. To niedorzeczne. Ucicha. w głębi duszy, tego właśnie chcesz, czyż nie? Chcesz się upewnić, że twoje życie coś znaczy, prawda? I dowiedzieć się, jak wielką mocą dysponujesz. Co z tobą?! Suke ucicha. naprawdę aż tak się mnie boisz? Chcesz powiedzieć, że twoja nienawiść i motywacja przerodziły się w zwykły strach? To żałosne zachowujesz się jak ostatni tchórz! Wyjdź z ukrycia i walcz. Udowodnij mi, że się mylę. I że twoja wola życia jest silniejsza od mojej. Nie dowiesz się tego, dopóki nie staniesz do walki ze mną! WALCZ! Tylko mnie dane było dalej żyć. Ale dlaczego? Chyba znam powód. Zostawił mnie przy życiu, by nie być posądzonym o wybicie wszystkich członków klanu. Darując mi życie, i Itachi chciałbym pomścił członków klanu. A teraz się zabawimy... Sasuke Ujicha! Zakończę to jednym ciosem. Pośpiesz się i zejdź z tego świata. Oszczędź sobie cierpienia. Już ci mówiłem. Umrzemy razem. Głupcze! Nie uda ci się! Poddaj się! Nie, nie poddam się, dopóki nie wydrę z ciebie twojej przeklętej duszy! 熬 Chyba mi się udało Ach tak! Zapowiada się ciekawie Niezwykłe Uchiha po tym wszystkim, co przeszedł, był w stanie odeprzeć atak Gary. A? Teraz już wiem, że naprawdę warto było czekać na ten pojedynek. Cudownie będzie zmiażdżyć takiego przeciwnika. To wręcz niemożliwe zranić Garę. A Sasuke zrobił to już po raz drugi. Ten chłopak jest naprawdę mocny, ale na pewno nie tak mocny jak Gara. A przecież na razie tylko jedno jego ramię uległo transformacji. Uh. To jeszcze nie koniec. Co to? Uh. Kim jest ten gość? Ciekawe, co jeszcze z niego wyjdzie. Jest jeszcze szybszy. Mam szansę jedynie wtedy, gdy przewidzę jego ruch. Nie mogę użyć Chidori! Styl ognia! Dżutsu ognistej kuli! To nic nie da! Tym Dżutsu go nie pokonam! już po tobie! Bez Chidori polegnę! Wygląda na to, że twój limit to dwa pełne ataki. Więcej nie dasz rady. Póki co twoja zdolność generowania czakry pozwoli ci na dwa ataki Chidori dziennie. Pod warunkiem, że nie użyjesz Sharingan, co w walce jest mało prawdopodobne. Sharingan i Chidori to potężna, lecz wyczerpująca kombinacja. Używając ich równocześnie, bardzo szybko zużyjesz mnóstwo czakry. Ale i tak jestem pod wrażeniem. Chidori nawet mnie sprawia trudności. Gdybym musiał użyć ostrza burzy cztery razy w ciągu dnia, to też byłbym wyczerpany. Co się stanie, gdy spróbuję go użyć więcej niż dwa razy? Po pierwsze, nic by ci to nie dało. Zapamiętaj jedno. Jeśli spróbujesz wykonać drzucu, mając za mało czakry, to błyskawicznie wyczerpiesz jej zapas do zera. A z takiej sytuacji nigdy nie wyniknie nic dobrego, zwłaszcza w Twoim przypadku. Zaufaj. Tylko na tyle cię stać, właśnie w ten sposób chcesz udowodnić sobie, że twoje życie ma głębszy sens? To żałosne, naprawdę. Twoja nienawiść jest słaba. Poza tym zbyt szybko wybaczasz. Im większa żądza zemsty, tym silniejsza nienawiść. Twoja nienawiść jest słabsza od mojej. O wiele słabsza! Zamknij się! A wiesz, co to oznacza, prawda? Zamknij się! To oznacza, że nie wygrasz. Jesteś dużo słabszy ode mnie! Nie bez powodu i ci darował mi życie. Zależało mu, żebym to ja dokonał zemsty. Jestem wściczelem! Przeklęte znamie! Nie mogę się ruszyć!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 Powiedz mi, Jasia Maru, czym jest ból? Nigdy nie byłem ranny, więc nie wiem. Ale teraz zastanawiam się, czy to jest ból, to uczucie. Czy coś mi jest? Nie krwawie, ale czuję coś bardzo dziwnego. Czuję, jakby coś chciało się ze mnie wydostać. Nie podoba mi się to. W następnym odcinku. Tragedia Księżycowej Nocy.